Rozdział ósmy. A potem, gdy otworzył siódmą pieczęć, stało się milczenie na niebie jakoby pół godziny. I ujrzałem siedem tych aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dane im jest siedem trąb. Wtedy drugi anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą, I dano mu wiele kadzenia, aby ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na ołtarzu złotym, który jest przed stolicą. I wstąpił dym kadzenia z modlitwami świętych z ręki anioła do obliczności Bożej. Potem wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i porzucił na ziemię. I stały się... Głosy i gromy i błyskawice i trzęsienia ziemi, a siedem aniołów, którzy mieli siedem trąb, nagotowali się, aby trąbili. Pierwszy wtedy anioł zatrąbił i stał się grat i ogień zmieszane z krwią i zrzucone są na ziemię. A trzecia część drzew spalona jest i wszelkie siano zielone spalone jest. Potem drugi anioł zatrąbił, a jakby wielka góra ogniem pałająca rzucona jest w morze i stała się krwią trzecia część morza i pozdychała trzecia część rzeczy stworzonych, które były w morzu. Dusze mających i trzecia część okrętów poginęła. Tedy anioł trzeci zatrąbił i spadła z nieba gwiazda wielka na kształt pochodni gorejąca i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód, a imię gwiazdy jest zwane Piołun. Obróciła się wtedy trzecia część wód w Piołun, a wiele ludzi pomarło od wód. I dlatego, że gorzkimi się stały, potem czwarty anioł zatrąbił i uderzona jest trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, Tak, że zaćmiona jest trzecia część ich i dnia, aby nie było jasno i nocy także. I patrzyłem, a usłyszałem anioła lecącego w środku nieba, a on rzekł głosem wielkim Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi Od innych głosów trąby trzech aniołów, którzy zatrąbią.